Wszystko, co my jest jasne i tajemnicze. Książki i filmy, gry i komiksy klasyka i nowość, chwili i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 15 marca 2025 roku. Słuchacie właśnie 542 nawiązanego podcastu na blogu Nechopolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami polscy Warrenowie, łowcy duchów, demonów i sensacji, rozedrgany Hubert Mandos Pandowski. Witam Cię. Witam Cię również. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Facet z rozciętą wargą Michał Dżeryrakowicz. Witam Cię. Czołem panowie, witam wszystkich oraz ich kamerzysta Szymon szymasz Toja. to ja Witamy i zapraszamy na omówienie dwóch filmów z serii Senritsu, Kaiki, Failu, Koasugi, a mianowicie File 1 Operation Capture the Slit-Mouthed Women i File 2 Shivering Ghost Zanim jednak o obu tych sprawach to wyjaśnijmy, czym tak właściwie jest seria Senritsu Kaiki, a więc yy, dziwna groza i dlaczego ją omawiamy. Otóż w 485 odcinku nawiązanego podcastu omówiliśmy dla Was z Jerem japońską antologię Found Footage o tytule Ura Horror. Twórcami tej antologii byli są Yohei Fukuda oraz Koji Shiraishi. Film pozytywnie nas zaskoczył, i jakiś czas później Jerry poinformował mnie, że w sieci pojawiły się także inne twory Ishiego, które nie miały za bardzo dystrybucji poza Japonią czy poza Azją to znaczy trafiały na lokalny rynek wideo i nie wypływały nawet na szerokie wody zatoki piratów a tu nagle na jednym kanale na YouTube znaleźliśmy całą serię Senritsu Kaiki Fileu Koasygi, 7 części serii podstawowej dwa epizody Super Koa 2 oraz 1 World Koasygi. W każdym razie okazało się, że istnieje seria dziesięciu filmów autorstwa Shiraishi'ego, filmów o badaczach zjawisk nadprzyrodzonych i wszystkie napisał, reżyserował Koji Shiraishi. Mało tego, on także w nich gra, bo Koji Shiraishi wciela się w postać Masatsugu Tashiro w kamerzystę i co ciekawe ta postać pojawia się nie tylko w całej serii Senritsu Kaiki File, i to zarówno w Kołasugi jak i w Super Koła 2 czy World, ale też w co najmniej dwóch innych filmach Shiraishiego: w A Record of Sweet Murder z 2014 i w Namadę Kołasugi z 2015, więc Shiraishi mistrz japońskiego fan footage dziwnych mokumentów stworzył filmowe uniwersum, w którym wciela się w tę samą postać prawie za każdym razem, no bo czasami jeszcze gra siebie. Szanuje, świetna rzecz. On jest tutaj co ciekawe, praktycznie niewidoczny, nie? bo nasz kamerzysta jest nomen omen kamerzystą i jak found fan footage, no to on prowadzi kamerę i jego widać bardzo rzadko w tych filmach, tylko w jakichś określonych sytuacjach, możemy gdzieś tam go zobaczyć, ale nie mniej, tak jak mówisz, jest jedną z ważnych postaci w całej serii. Tak, w tych pierwszych dwóch epizodach praktycznie go nie ma, ale to jest tym fajniejsze, nie? że ten reżyser, scenarzysta cały czas jest na miejscu, ale jednocześnie no nie widać go. tak? Jest i go nie ma. Postać Schrödingera trochę. Mhm. I dodatkowo też być może nie jest po prostu, nie czuje się dobrze jako aktor, nie? więc dał sobie taką rolę, kiedy, w której no nie musi się jakoś popisywać szczególnie i też ciężko mu coś popsuć. Można to tak ująć. No i my, jak już słyszycie, obejrzeliśmy na razie pierwsze dwa epizody bazowej serii, tej siedmioodcinkowej zapoczątkowanej w 2012 roku, bo to było dystrybuowane tak mniej więcej właśnie dwa filmy, czyli dwa odcinki tej serii co roku i ta główna seria skupia się na działalności trzech osób. Bohaterami tej opowieści, oprócz kamerzysty, są giga czat łowców duchów. No, facet, któremu Ed Warren bałby się zawiązać rzemek kusandała Reżyser Jean Kudo. Kudo, tak, zapamiętajcie to nazwisko. Kudo, który marzy o sukcesie komercyjnym swoich filmów, o badaniu spraw nadprzyrodzonych, a towarzyszy mu asystentka, ofiara permanentnego mobbingu przemocy psychicznej i fizycznej, Micho Ichikawa. I w Kudo wciela się Shigeo Osako, który grał doktora w grotesce Shiraishiego, więc być może części z Was jest znany. A w Micho wciela się raczej nieznana w Europie Chika Kuboyama. I ja tutaj od razu zaznaczę, że ich relacja w tym filmie, w tych filmach jest porąbana mocno. I to nie jest anime, tak? To jest serial aktorski, a skłonność kudo do agresji, do przemocy, do jakichś takich dziwnych, impulsywnych zachowań jest ukazywana w tak absurdalny sposób, jest tak niezręczna, że no ja często reagowałem na nią wybuchami takiego nerwowego śmiechu i na samo wspomnienie teraz no też mam ochotę reagować podobnie, więc z góry uprzedzam, że jeżeli będziemy się śmiać, to pewnie to nie będzie śmieszkowanie z przemocy, a po prostu taki wentyl bezpieczeństwa, bo naprawdę tutaj dzieją się bardzo dziwne rzeczy czasami. Nie, no ja często mam taki wentyl bezpieczeństwa, ja reaguję na absurdalne sytuacje śmiechem i muszę czasami prostować i przepraszać i od razu mówić, że ja tak po prostu reaguję, tak tutaj śmiechem nie reagowałem, bo ten facet jest dziwny. On stosuje zarówno przemoc fizyczną, chociaż chyba nie względem tej asystentki, ale może... Znaczy w drugim epizodzie tak. Nie pamiętam, ale na pewno, jeżeli trafia na jakiś świadków, którzy nie chcą współpracować, to on ich zmusza do współpracy. Czasami bardzo agresywnie, teatralnie, wybuchowo, jak to w azjatyckich produkcjach, ale nieprzyjemnie. Natomiast naszą asystentkę głównie maltretuje psychicznie. Jeżeli gdzieś trzeba wejść i jest to nieprzyjemne i straszne, to on tego nie chce robić, on to zleca asystentce. Asystentka, jeżeli wyraża sprzeciw, to zostaje szybko postawiona do pionu, przywołana do pionu i on ją zmusza po prostu. Ona tam ma iść a on sobie w bezpiecznym miejscu stoi i nadzoruje i są to naprawdę czasami dziwne i nieprzyjemne rzeczy a w drugim odcinku jego wybuch przy stole gdy zaczyna uderzać w tak, zasadzie tak. chłopaczków z którymi rozmawia, rozlewa gdzieś tam kawę na tablet to ja w tym momencie spauzowałem i do was napisałem co tu się kurde dzieje, no facet jest taki dosyć e, nie do końca e, normalny no w pierwszym filmie też jest taka scena z tym bezdomnym w parku. Z bezdomnym w parku i też w tej szkole magii jest tak. taka scena, jak on tam zaczyna na nią mhm. jakoś... Yy, yy napastować psychicznie. Tak, no, w samochodzie jest bezdomnym też, bezdomnego też leje. Ale wiesz co, bezdomnego jeszcze jakoś tak przetrawiłem, bo mu, ja wiem, że to nie jest pozytywne zachowanie, ale on, tak sobie pomyślałem, no wiedział, że to przemówi do faceta, jakiś tam bezdomny, zdaje sobie sprawę, nie usprawiedliwiam gościa, ale w tym drugim jakby... Znaczy bezdomny wziął pieniądze od niego, nie? Za informację, a informacji nie udzielił. To on go tam też tylko kontest. tak trochę poszarpał, postraszył, to jeszcze nie było chyba takie konkretne bicie, ale w tym drugim epizodzie to już wybuchnął, to już, to już jak furiat się zachował. Mhm. Mm no przy czym ja wam też powiem, bo Szmasty powiedziałeś, że jesteśmy po dwóch, ja tak naprawdę jestem po czterech, bo ja po prostu zacząłem oglądać tę serię trochę nie pod podcast, tylko tak z czystej ciekawości i no już jestem dalej niż wy. I to jest też ważne, że ta relacja się zmienia, no bo to będzie wypływało też już na etapie tych pierwszych dwóch filmów, że to jest faktycznie seria, w tym sensie, że po pierwsze te filmy mm, warto oglądać chronologicznie, bo jakby każdy kolejny będzie nawiązywał do wydarzeń z poprzednich filmów, a po drugie tutaj twórca buduje spójny dosyć świat i te rzeczy się przenikają, Mitologie. także na poziomie fabularnym, tak, jest tutaj jakby pewna, pewna mitologia i to też powoduje, że właśnie ta relacja Kudo i Ishikawy no ona będzie, czy shikaw, nie Ishikawy, tak, dobrze powiedziałem, przepraszam, no ona będzie też ewoluowała trochę i, i po prostu oni się będą trochę w stosunku do siebie inaczej zachowywać mam wrażenie w tych dalszych odsłonach no ale na to przyjdzie pora, o tym też pogadać. Ale to już tak. na etapie tych dwóch odcinków widać, że to jest budowane uniwersum, no bo drugi odcinek mm -hmm. nawiązuje tak, do pierwszego, tak, tak, tak. Kudo przynosi Totalnie. na miejsce sprawy talizmany, które odgrywały rolę w pierwszym epizodzie I... mi też atakuje ludzi, bo Guduch tak, rynę. atakuje i, i mamy przypomnienie, i, bo on to z nikogo Komu nie mówi, że to robi, a nie jest to zbyt bezpieczne, yy, więc trochę prowokuje yy, jakąś dziwną, nie wiadomo jaką sytuację, no ale jest już na etapie dwóch odcinków widać, że są nawiązania. Tak. A co więcej, to też tylko wybiegając w przyszłość jeszcze wam powiem, że są elementy w tych dwóch odcinkach jak na przykład właśnie jedna sekwencja z tej szkoły magii czy sekwencja z, i z finału drugiego filmu i właśnie z rzecz związana z tymi amuletami, które będą kontynuowane jeszcze w tych dalszych odsłonach, także no, to jest seria z prawdziwego zdarzenia serial w zasadzie mm -hmm. I jak słyszycie, mamy tę mitologię, czyli te relacje postaci i różne elementy, które powracają w późniejszych epizodach, ale mamy też sprawy tygodnia. Zresztą ta seria ma też podtytuły typu File 1, File 2. No i właśnie pierwszy film to jest Senritsu Kaiki File Lukosugi File 1 Operation Capture the Slit-Mouthed Women a więc plik pierwszy, sprawa pierwsza operacja schwytania kobiety o rozciętych ustach a drugi to File 2 Shivering Ghost czyli plik drugi, sprawa druga Drżący Duch Tak więc te filmy przypominają bardzo mocno odcinki procedurala i mamy w każdym epizodzie inną sprawę, innego potwora tygodnia. Tematem pierwszego epizodu, jak słyszycie, jest Kuchisake Onna. Na początku widzimy, jak Kudo i Ichikawa odpalają nadesłane im wideo, na którym dwóch mężczyzn przypadkiem nagrywa kobietę o rozciętych ustach. Kudo po sansie stwierdza, że musi ją skwytać, co już jest po prostu absurdalne. Tak? Ogląda wideo z upiorem, tak, z istotą z legendy miejskiej i od razu stwierdza, że no, musimy ją skwytać. Co ciekawe, Shiraishi, reżyser scenarzysta już w 2007 roku, a więc 5 lat przed premierą Senri Cukajki, nakręcił film o tytule Kuchisake Onna, poświęcony właśnie tej legendarnej postaci, bo legenda miejska o kobiecie z rośniętymi ustami znana jest w Japonii od dawna, od XVII wieku. Opowiadano ją już w epoce Edo, tak za czasów to kugawy. I w legendzie miejskiej, ta istota, która jest najprawdopodobniej duchem ofiary przemocy domowej, kobiety okaleczonej przez męża, krąży po ulicach, by mścić się na przypadkowych ludziach. Nosi maseczkę chirurgiczną lub też przesłania, zasłania twarz wachlarzem albo chustą i pyta przechodniów, czy jest piękna, a jest okaleczona. Przypomnijmy. No i oczywiście istnieje wiele wariantów tej legendy, ale upraszczając. Na ogół nieważne, co zrobimy, umieramy, jeżeli ją spotkamy. Jeżeli ktoś zaprzeczy, no to zostaje zabity. Jeżeli potwierdzi, to Kuchisake Onna odsłania twarz i ponawia pytanie, tak, pokazując okaleczenie. Jeżeli mimo wszystko rozmówca znowu powie, że tak, jest piękna, no to duch rozcina mu buźkę na swoje podobieństwo, a jeżeli zmieni zdanie, no to zostanie przecięty na pół. Więc tak czy siak nie kończymy zbyt dobrze. Na no ogół duch ma przy sobie nożyczki lub jakieś inne ostrze narzędzie, którym okalecza lub zabija swoje ofiary i niby najlepszym rozwiązaniem jeżeli już spotkacie Kuchisake Onne, jest kręcić, nie odpowiadać wprost, mówić, że no laska wygląda normalnie, przeciętnie, zwyczajnie, bo wtedy duch nie spodziewa się tego, jest trochę zdezorientowany i można mu uciec. Ewentualnie trzeba mu wciskać kit, że nam się spieszy, przepraszam, pędzę do pracy, miłego dnia. I też można wtedy po prostu odejść. I legenda ma wiele wariantów. W filmie też pojawia się zmieniona trochę wersja, z której wynika, że ona się nagodziła, pojawiła nie w epoce Edo, a dopiero w latach 70. XX wieku. No i mamy właśnie trochę lore, a potem już śledztwo, w ramach którego nasza trójka, czyli reżyser Kudo, jego asystentka i kamerzysta, wraz z autorami oryginalnego nagrania, no udają się na miejsce zdarzenia i próbują znaleźć, schwytać naszą istotę mityczną. No i tyle ode mnie. Na razie zagadałem was, więc oddaję głos. To ja zanim oddam głos Mando, to tylko nawiążę do tego podcastu o Ura Horror, dlatego że jeżeli sięgnęliście po tę antologię, to formuła jest dosyć podobna momentami dlatego, że tam też mieliśmy wstawki właśnie gdzie widzieliśmy postacie, które dostawały na przykład jakąś tajemniczą kasetę czy jakiś film i puszczały właśnie ten film, który otrzymały. Tutaj jest to rozbudowane, no bo mamy śledztwo dziennikarskie i Kudo i Ishikawą próbują rozwiązać zagadkę czy, czy próbują potwierdzić istnienie jakiejś mitycznej istoty czy właśnie no, potwierdzić, że że miejska legenda jest prawdą, nie? I tutaj właśnie po tych pierwszych momentach zaczyna się śledztwo, no i później mamy też te formalne wstawki, które w Urach Horror były, czyli mamy pauzy, mamy powtórki, mamy... I to są plansze dosłownie, wielkie plansze z napisem tak. replay, czy z napisem uwaga, skup się, czy z jakimś komentarzem. Tak, czasem jest coś wyostrzone na przykład, jeżeli nie wiem, jest coś w tle, co mogło nam umknąć w ferworze walki albo akcji. Czy zakreślone, czy strzałką zaznaczone. W tak, tak. Ja o formie to bym w ogóle chciał na koniec, bo ja mam o formie więcej do powiedzenia niż o treści, a jak już zaczęliśmy o treści, to chyba mhm. jednak... Tak, to, to oddaję Ci już, mam do Mimo wszystko Jedziesz. swoje minusy dotyczące formy na koniec zostawię, bo to tyczy się obu odcinków, ale jeśli chodzi o sprawę tygodnia, mnie się na początku to podobało, bo to jest naprawdę no dosyć straszna ta kobita. Jak oni ją nagrywają, ona stoi przy tym płocie, to jest w środku dnia i ona do kogoś mówi, ale nie wiadomo do kogo. Jest wyższa, jest, ma jakieś długie ręce i nagle ich zauważa i zaczyna biec w ich stronę. I tutaj z odcinka dowiadujemy się, że ona bardzo szybko się przemieszcza, także wcale nie jest tak łatwo jej uciec. Nawet gdy udało im się uciec przez jedną ulicę, to ona nagle wybiega z uliczki obok i pojawia się nagle, no i mówię, no jest dobrze, ja lubię takie rzeczy, jest strasznie. Tylko, że potem, jak zaczyna się to śledztwo, to po jakichś 30 minutach stwierdziłem, że to nie jest temat na odcinek. Jeszcze dojdę do momentu, że jednak tam powiedzmy hmm, czymś mnie zaskoczyli, ale na samym początku mówię, to nie jest temat na odcinek. Bo oni cały czas wałkują to jedno krótkie nagranie. Rozmawiają z e, e, mieszkańcami na tej ulicy, analizują to nagranie i to na, naprawdę analizują dokładnie, chodząc po tych ulicach, e, sprawdzając, jak, jak szybko oni biegają i wtedy mamy ekran podzielony na dwie części porównanie tych dwóch biegów, przejście całej ulicy, przez którą ona przebiegła. Co prawda to jedno jest na przyspieszeniu. To jedno chyba przyspieszyli z tego, co pamiętam, bo tak to by trwało, bo już w ogóle nie wiadomo jak długo. No i to się dosyć ciągnie, nie? E, aczkolwiek dostajemy w pewnym momencie zwroty akcji. No właśnie ta szkoła magii, no absolutnie byśmy się jej tu nie spodziewali. Jeszcze ten pierwszy odcinek nam e, aż tak mocno nie robi zwrotów akcji jak drugi, ale i tak już pokazuje, że e, to co na początku wydaje się, że będzie straszak o duszku, to niekoniecznie tak to będzie w odcinku. No tak, tak, tak. Mhm. Znaczy, ja bym jednak stwierdził, że już tutaj dzieją się rzeczy, bo ten odcinek, tak jak mówisz, on nie jest szczególnie dynamiczny, nie? I tak jakoś po tym otwarciu jest ten moment, kiedy on się trochę dłuży. Ale potem ta sprawa mocno eskaluje, bo nie dość, że mamy tego upiora z legendy miejskiej, no to jeszcze te rywalizujące ze sobą szkoły magii, zaginięcia bezdomnych, zaginięcia wiedźm, morderstwa, klątwy, niosące śmierć amulety, jakiś magiczny trans, no i kudo jeszcze do tego wszystkiego. Ja byłem autentycznie zaszokowany, ile tutaj nagle wątków się pojawiło, nie? Bo z tej początkowej no właśnie sekwencji totalnie bym tego nie wywnioskował. No to jest duży plus tego serialu. To, że to, co myślimy na początku, że jest tematem odcinka i po 30 minutach myślimy Jezus Maria, ten temat odcinka już się wyczerpał, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak do końca temat odcinka. Jeszcze może mówię, może przy pierwszym odcinku nie, bo to jednak cały czas trzymamy się tej, tej kobiety nie? i ona tam się jakoś wiele nie zmienia, po prostu dochodzą nowe wątki, mhm. ale to jest na pewno plus, odcink plus tego serialu całościowo na chwilę obecną. No i ja też bym na plus poczynił nie tylko pewną różnorodność jakby w obrębie tego odcinka, bo to tak jak Mando mówisz, ten, ten pierwszy segment, on jest mimo wszystko dosyć linearny i trzymamy się naszej kobiety mniej lub bardziej, ale właśnie dzieje się dosyć dużo i ja osobiście chociaż miałem też problem właśnie z tymi głównie pierwszymi 20-30 minutami, bo to też jest ważna informacja, Informacja dla Was, że każdy odcinek to jest około 70 minut mniej więcej. Ale te pierwsze 30 minut dosyć z jednej strony się ciągnie, ale z drugiej strony mnie to bawiło, bo wydawało mi się to na swój sposób urocze. Jak oni pokazują tą mapkę na przykład, jak szybko biegną przez to osiedle, albo chodzą i tam rozkminiają jakieś dziwaczne rysunki na ścianach, na tym osiedlu. Bo to jest takie realistyczne, tak, nie? Tak, w, nie? w sensie właśnie... to jest takie przyziemne, ale przez to właśnie fascynujące, nie? że oni do tego podchodzą totalnie poważnie i no... Racjonalnie to może jest złe słowo, ale tak właśnie przyziemnie. No dobra, no mamy takie wideo, to właśnie sprawdźmy, nie, czy to. Tak, to tak. czy, czy to, to, nie, czy to jest nie jest przyrodzonego, czy nie? Tak, czy to nie jest kant po Czy Znaczy, samo nie? w sobie to jest ok jak najbardziej ok To mi się podobało taka analiza tego wszystkiego, tak. forma podania tego, ale mówię o formie trochę później. Forma bardzo mocno to rozciąga. Mhm. I to, to jest mhm. problem tego odcinka, a nie to, że oni to analizują. Bo to, że analizują, było całkiem ok, jak dla mnie. I nawet nawet fajne, że jedno krótkie nagranie pod różnymi kątami sprawdzali. Tak, I, i tutaj to, co y, też bardzo dużym jest plusem, to właśnie to, co Ty mam do podkreślasz i to, co ty masz wyróżniłeś, że tak naprawdę od któregoś momentu ta sprawa bardzo szybko zaczyna eskalować i to też w interesujący sposób, no bo y, można powiedzieć, że to są takie przełomy y, niczym właśnie w jakiejś zagadce kryminalnej, nie, że trafiają na świadka, y, nagle to chodzi w zasadzie do przypadkowego odkrycia, tam pojawia się ten wątek y, amuletu, y, który jak się okazuje, też. Y, jest rysowany na ścianach właśnie na karteczkach tam w tej dzielnicy, gdzie, gdzie ta kobieta teoretycznie grasuje i to jest jakby pierwszy przełom i później trafiamy właśnie do tej szkoły magii i to, co Ty Mando podkreśliłeś na początku, to że to otwarcie jest mega klimatyczne i mega creepy, bo ten wygląd kobiety on jest z jednej strony absurdalny, bo ona jest w jakimś takim drelichowym płaszczu i, i w ogóle wygląda dziwacznie, ale na mnie to sama ta maseczka, jakieś chyba jeszcze, wiecie, flashbacki covidowe miałem, bo działało to na mnie jakoś wyjątkowo niepokojąco. I to też jest fajne, że tutaj y, naprawdę pod kątem horroru oni potrafią nieźle dołożyć do pieca i to w zupełnie zaskakujących momentach. Bo jak mamy na przykład właśnie chociażby wycieczkę ich do y, takiej no wiedźmy, można powiedzieć, do, do jednej z kobiet z, z jednej szkoły właśnie czarostwa i tam po prostu nic z tego nizowego nagle dochodzi do jakiejś eskalacji, nie? gdzie prowadzą teoretycznie jakąś prostą rozmowę i po prostu nagle, bam, dzieją się po prostu rzeczy, nie? I tu jest kilka razy w tym odcinku właśnie podobny, podobny schemat. A i tak ja od razu trochę zaspoileruję do dalszych odcinków, że ten pierwszy odcinek, on jest ogólnie najwolniejszy i najspokojniejszy. Mam wrażenie ze wszystkich tych czterech, które ja widziałem, nie? Mm -hmm. Z jednej strony mamy te rzeczy nadprzygodzone, dziwaczne. Co istotne, to wszystko eskaluje. My dostajemy troszkę takich no właśnie dokumentalnych wstawek, nie, takie a la lore związane z kuczystą onną, potem trochę informacji o tych szkołach magii, ale jednocześnie ja mam wrażenie, że my jesteśmy cały czas w stanie takiego niedoboru informacji, że nawet jeżeli gdzieś nas zarzucają chwilową ekspozycją, to że my tak do końca się nie orientujemy w tym świecie przedstawionym. Nie kto jest kim, kiedy, dlaczego, nie jaki jest związek przyczynowo skutkowy komu ufać, komu nie. I z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to jest trochę bez sensu, nie? że jak na dokument, no to tutaj przecież powinno być to wszystko doprowadzone do jakichś wniosków końcowych i powinniśmy mieć czarną na białym wszystko wyłożone, kawa na ławę, ale mnie w ogóle fascynuje Brak tego. Ten ciągły niedobór informacji. To, że nasza ekipa, ona nie chce w sumie do końca nawet rozwiązać tych spraw. nie Kudo jako reżyser chce nakręcić jakieś wideo, które stanie się bestsellerem, ale to wszystko się kończy tak nie najlepiej. To pewnie powiemy pod koniec, nie? jak te sprawy się kończą, jak oceniamy sprawczość naszej ekipy, ale to też jest fascynujące, że dostaje totalnie to, czego się nie spodziewałem, a nie dostaje tego, czego bym oczekiwał nawet po formule tutaj. Nie? Czyli, że po prostu oni w którymś momencie no, pojawi się pan ekspozycja, który wszystko wyłoży i oni dojdą do jakichś wniosków końcowych i dostanę jakiś tam rodzaj happy endu. A tutaj właśnie nie dostaję nic z tego. No, no jest to albo urwane, Albo jeszcze przy pierwszym odcinku aż tak nie odczułem, ale jak skończyłem oglądać drugi, to do was napisałem, że ja w zasadzie trochę nie wiem, co się wydarzyło i o co chodzi. Bo to takie jest, no my śledzimy z bohaterami, a oni też nie wiedzą i oni analizują to, co mają, a mają niewiele i finalnie gdzieś tam pod koniec nie ma, że mamy rozwiązanie sprawy i mamy wyjaśnione o co chodziło i odkrycie kart, tylko te odcinki się tak trochę urywają. Ale to jest w sumie mhm. samo w sobie akurat dla mnie też sporym plusem, bo tak jak ty, Mando, chcesz o formule porozmawiać łącznie, to myślę, że ja też do tego nawiążę, jeżeli chodzi o found footage w końcówce. Ale dla mnie ten aspekt, czyli że właśnie nie mamy jakiegoś takiego klasycznego, nie wiem, początku rozwinięcia i zakończenia, który, nie wiem, wyjaśniałby nam i klarował wszystkie wątki. To jest duży plus, bo to dodaje autentyczności jeszcze temu filmowi, no bo no w zasadzie tak to trochę pewnie w większości przypadków by wyglądało, jakbyśmy próbowali rozkminić takie rzeczy. No Nie da się złapać e, pewnie demona z, z oczywistych względów, no a oni próbują i to, że dostajemy właśnie te strzępki informacji jakieś nadprzyrodzone rzeczy się dzieją, no to, to jest duży fan, a to, że nie ma konkluzji, no to myślę, że mówię, to jest element uroku tak naprawdę całej tej serii. Tak, i to stoi w sprzeczności z tym, do czego nas przyzwyczaiły różne paranormalne paradokumenty. Na przykład my na potrzeby Artgrozy oglądaliśmy sporo odcinków Shock Dogs, nie? I tam... Za każdym razem wszystko było robione pod tezę i wszystko było instynizowane. Teraz też to Czyli... mam flashbacki. <gorsza> no tak ale właśnie tam to był dramat, nie no przecież no mów, mów. Ja wszystkie te odcinki, które oglądałem, no to wspominam nawet nieźle, ale tragicznie, nie? One były pod każdym jednym względem fatalne i gdy tam bohaterowie po prostu na wstępie stawiali jakąś bzdurną tezę, a potem szli z dyktafonem, jakąś świeczką, czy czymś innym w jakieś niby nawiedzone miejsce i dostawali wiadomość na ten dyktafon nie? i odtwarzali ją, czy coś, no to ja sobie chyba włosy z głowy, zastanawiałem się, co ja robię z moim życiem, nie czy naprawdę czy naprawdę <grych> aż tak źle, aż takie złe decyzje no podjąłem nie, no to jest, w życiu. nie, no to jest zupełnie co innego. Pod tym kątem. Tutaj nie mamy Eda Warrena, który przeprowadzi egzorcyzm i wszyscy są uratowani. Jeżeli już porównać, no to bardziej taki archiwum X, ale to też nie do końca. W tym sensie, że tam też sprawy nie, nie, w zasadzie często były nierozwiązywane i, i po prostu be, czasami bez w zasadzie zakończenia. Jeżeli już to do tego bym jakoś porównał, ale to daleko idące porównanie. No tak, ale to dodaje tego realizmu i sprawia, że to jest bardziej fascynujące, nie? bo nie masz tej tezy, nie wiesz, dokąd nas to doprowadzi, widzisz, że bohaterowie błądzą trochę we mgle, i, I to jest fajne, nie? To jest y, to, co mnie tutaj przyciąga do tego. I z jednej strony mamy te wszystkie rzeczy magiczne, mityczne, mistyczne, paranormalne, a z drugiej strony kudo. Jak już powiedzieliśmy, kudo to jest psychopata, który nie lęka się żadnego ducha, tak? On, gdy widzi to wideo pierwsze, no to mam do powiedzenia. A, czasami teraz. się lęka, wtedy wysyła asystentkę i nie pokazuje, że się lęka. No dobra, ale ty powiedziałeś sam, Mando, nie? Że gdy zobaczyłeś to wideo, to sobie pomyślałeś, o fajne, tak? O straszne, nie? A on tutaj pierwsze co mówi, no musimy wziąć tę sprawę, tak? Po co? Żeby złapać tutaj naszego ducha. I oni się nie pierdzieli w tańcu. Jak już yy, wspomnieliśmy, tutaj próbuje uzyskać jakieś informacje od bezdomnych, no i jeden tam wziął hajs, a nie chciał mu nic powiedzieć, on się na niego rzucił i go nastraszył, nie? I. My to dostajemy bez cięć, nie? No bo normalnie człowiek by się spodziewał, że nawet gdyby coś takiego zaszło, no to, że wszystkie jakieś nie wiem, przekupstwa i kombinowania, groźby, etc. Że będą poza tym ostatecznym wideo. A my to tutaj po prostu widzimy, nie, jak on mu go najpierw przekupuje, a potem mu grozi. To jest tak niespodziewane, że mnie totalnie zatkało. Też nie wiedziałem, co się dzieje. Wspomnieliście o tych amuletach, To jest w ogóle... To, to jest coś, czego ja chyba do końca życia nie zapomnę, bo tutaj pojawiają się jakieś artefakty. I jeden z nich niby jest e, strasznie groźny. Tutaj wpada wprost, że to jest coś, co sprowadza śmierć. Kto to nosi, ten umiera. Przeciętne osoby nawet nie powinny na to patrzeć, bo też spotka je coś złego. No i tam po tym, jak my dostajemy tę ekspozycję, tam, nie wiem, mija dzień czy dwa w świecie przedstawionym, no i kudo znajduje sześć takich artefaktów. No i ja jako widz sobie myślę, o oh my god, no grubo, ciekawe co teraz, nie? A jeszcze one są ułożone, nie? Także od razu to też tak. budzi niepokój, bo do tej pory ten artefakt, on występował w konkretnym takim designie, właśnie nie wiem, przymocowany do ręki, czy jak taki jakiś wisiorek, a tutaj one jeszcze są ułożone w takie ala słoneczko, czy jakieś, nie wiem, gwiazda może. Więc tym bardziej są straszne. Tak. A typ chwyta reklamówkę z jakiejś japońskiej biedronki i mówi wezmę to, nie? Ja po prostu patrzę i mówię, co się dzieje, nie? W ogóle what the fuck, dlatego mówię, no Warren to by się bał podejść po prostu do niego i jeszcze mówiliśmy o tej mitologii, to już tutaj pojawia się wątek przeszłości Kudo, on tutaj wspomina ale to są jakieś takie rzucane pojedyncze zdania wychodzi na to, że Kudo to jest trochę Bruce Wayne, stracił w dzieciństwie rodziców, ktoś ich zamordował prawdopodobnie, sprawa nie została wyjaśniona, on został no sam sierota, porzucony i to jest tak rzucone gdzieś, wiecie, przy okazji rozmawiania o samej sprawie i w drugim epizodzie też to tam na moment powraca, ale też tylko w jakimś tam jednym, dwóch zdaniach i to też jest fascynujące, to też jest interesujące i tutaj, żeby nie było, to nie chodzi o to, że to go usprawiedliwia z tych jego dziwnych zachowań, ale po prostu my się zastanawiamy, że skoro nam to reżyser pokazał, no to to musi być ważne, nie? Jak jest backstory kudo? No buduje coś większego, nie? Mhm. Tam w tej szkole magii też tam pada coś takiego odnośnie kudo, odnośnie jego chyba tam duszy, czy aury, czy czegoś takiego tam, z tego, mhm. jeżeli dobrze tak, pamiętam, tak. Ta, ta czarownica mówi. I jeszcze cały czas mamy te trzy osoby, tak? No, czasami jeszcze współpracują z tymi autorami oryginalnego filmu, czy tam mają jakiś świadków, ale ogólnie chodzą wszędzie we troje. I my wspomnieliśmy o tym podejściu do asystentki. No to właśnie Kudo jest taki mega opryskliwy i w jednej scenie ona go pyta, ale co tak właśnie planujemy zrobić, nie? On mówi, że no, chce schwytać, kuczyć takie onne. Ona, ale jak? Tak? W jaki sposób? Czego użyjesz? Co? Siatki? On siatki. Jesteś jakimś pierwszym ninżą? idiotka, to nie są jakieś głupie gierki i zaczyna podnosić głos i się na nią drze. To jest tak absurdalne znowu, nie, że ja tam gdzieś pak na zasadzie w ogóle co się dzieje i jak sobie uświadomiłem, że oni to kręcą cały czas, że tam ten kamerzysta jeszcze jest z tyłu przy nich i kamerzysta, który się nie odzywa, to sprawia, że ta scena jest jeszcze bardziej nieprzyjemna, niezręczna, upiorna i tutaj też zaczynam się zastanawiać, czemu oni w ogóle pracują <grym> razem, nie? W sensie, nie wiem, czy on ma jakieś haki na nich, czy coś ich związało w przeszłości? Kultura, czy no. co? Tak mi się wydaje. Tak, mi się wydaje, że to co Mando mówi to jest raz, a dwa, że to jest chyba pasja ich wspólna, bo ja to postrzegam trochę tak, że Ishikawa też jest po prostu zafascynowana tymi zjawiskami paranormalnymi, tylko tam gdzie Kudo widzi sławę i kasę, tam ona jest po prostu ciekawa fenomenu i dla mnie ta relacja oprócz tych elementów takich nieprzyjemnych, o których ty mówisz, czy, czy wy mówicie, to jest fajna pod tym kątem, że Ciekawa jest zupełnie inną postacią, że ona jest taka dużo bardziej spokojna, empatyczna, stara się myśleć jakoś, nie wiem, perspektywicznie, rzucać jakieś pomysły i zestawiona właśnie z wariatem kudo, no to jest mieszanka wybuchowa, nie? Bo ona raczej stara się tonować te nastroje, a on po prostu nic tego, nizowego może mu odwalić i, i, i to też jest w sumie ciekawe z perspektywy widzów, no bo już na etapie tego pierwszego odcinka my widzimy, że on jest totalnie nieprzewidywalny, że jemu po prostu nagle może coś odwalić i zrobić coś kompletnie nieprzystającego do sytuacji, no i później twórcy... I że ludzie wokół niego to wiedzą, nie bo tak, właśnie tak. jak mhm. on zaczyna podnosić głos, no to i ten kamerzysta i ta asystentka oboje się wycofują, nie? Albo, albo odwracają wzrok, mówią przepraszam i w ogóle nie patrzą na niego, patrzą w podłogę, nie? Co, co jest przerażające znowu, nie? no bo wyobraź sobie taką sytuację, wygra Alu, no, że jesteś z jakimiś ludźmi, ktoś nagrać nadrzeć się na innych, a reszta zamiast jakoś mu się postawić czy coś, no to odwraca wzrok, patrzy się w podłogę. No dramat, no. Dobra, ale tak dochodząc do końca tego odcinka, powiem wam, że... Mm... Ja tak jak powiedziałem, że na samym początku czułem niepokój i czułem takie a nieprzyjemne, związane z horrorem odczucia, mhm. to potem miałem ten moment e, troszeczkę znużenia i nawet do was pisałem gdzieś tam w połowie, że ja chyba odpadam, że, że to jest za bardzo rozciągnięte i przeciągnięte. Tak, gdy dojechałem do końcówki, a ja to oglądałem w nocy, wiesz, tam już chyba druga czy trzecia w nocy była, jak to kończyłem, e, chałupa ciemna, pusto. I Ktoś sobie ci zapukał do drzwi? Nie, ale ja stwierdziłem, że wyjdę sobie przed blok zapalić i wyszedłem na tę pustą klatkę, wyszedłem przed ten blok, trzymałem drzwi, żeby się nie zamknęły, żeby tam domofonem nie otwierać i powiem wam, że no miałem pełne portki. Tak jak przy oglądaniu tego nie czułem, tak po wyjściu na przedciemny blok, przedciemną klatkę, gdzie całe Wówczas się rozglądałem, czy przypadkiem jakiś sąsiad nie idzie, bo bym, bo bym tam mógł narobić w gacie. Także zadziałało. Ten pierwszy odcinek zadziała jak należy. No moim zdaniem to w ogóle działa jak należy, ale to jest miks wielu składników z tą nieprzewidywalnością totalną na czele, że kompletnie ja do końca nie wiedziałem, w jakim kierunku to pójdzie, co my tutaj dostaniemy, co tu się wydarzy, szczególnie jak się siada do tego pierwszego odcinka, no bo już później to pewne, pewne motywy, czyli samej tej nieprzewidywalności człowiek już się zaczyna spodziewać, więc też już wydaje mi się, że, że inaczej do tego może widz podchodzić, natomiast no tak jak mówisz, to, że ten pierwszy odcinek bardzo fajnie tym pogrywa, a jeszcze no cała ta końcówka jest mega intensywna, bo ona jest, ja miałem wrażenie, że ona jest prawie, że jak na przyspieszeniu, nie, bo tam mamy w zasadzie pościg, samochodowy nawet pościg, różne tam sytuacje, no dzieje się ostro tam w końcówce. Tak i właśnie ten samochodowy pościg no to finał tego wątku to jest absurd, nie? W sensie po prostu to jak oni to domykają to ja nie wierzyłem znowu własnym oczom a potem znowu wracamy do tego mistycznego mambo jambo, który jest przerażające. więc to też było fajne, nie? Że po takiej akcji trochę bardziej dynamicznej dostaliśmy znowu coś bardziej bazującego na atmosferze nie do powiedzenia. Idziemy do drugiego odcinka, rozumiem? <śmiech>, tak. W drugim śledztwie czwórka młodych ludzi, czworo młodych ludzi zwiedza opuszczony budynek, z kamerą oczywiście. Słyszą tam jakiś odgłos dzwonka, podążają w jego kierunku po schodach na drogie piętro. Wtedy słyszą jakiś hałas dochodzący z dołu, chowają się w jednym z korytarzy i dostrzegają tam w pokoju za szybą drżącego, takiego właśnie rozedrganego, wibrującego ducha o sylwetce kobiety no i nagranie się urywa. I to jest film, który dostaje nasza ekipa. No i oczywiście Kudo i Ishikawa chcą udać się do tego budynku i zbadać sprawę. Na miejscu dzieją się rzeczy, tam latarki przestają działać, kompas wariuje niczym w ranzu Kosmitów. Totalny miałem vibe jak no flashbacki z, ze Skinwalker Ranch z tego paradokumentu, z którym się męczyłem miesiącami. A Kudo jeszcze tam wyciąga te artefakty z pierwszego odcinka, więc po prostu. Pojawia się jeszcze plazma, Jakaś która jest bardzo istotna. No, się pojawia, tak, no. tak, bo ta ektoplazma jeszcze będzie wracać, to też jest ważne. Tak, i tutaj jest ta sekwencja, o której Mando wspominał, że Kudo zostaje w progu <grym> i mówi do Ishikawy, żeby wlazła do środka. Ona mówi OK, bo już wie, że się nie ma co kłócić, a on jeszcze. nic co? Jakieś obiekcje? <grym> Ale ona jest totalnie przerażona, nie chce tam wchodzić. Nie, nie jest. Nie robi awantury, nie. Nie, nie panikuje, nie krzyczy tak jak jedna z tych dziewczyn na nagraniu, ale widać, że no bardzo tego nie chce. To, to był dla mnie jeden z takich najbardziej nieprzyjemnych momentów w relacji tych postaci. Tak, masz do wyboru. niepotencjalne zjawisko sprawdzone, które cię może zabić, albo kudo. No dobra, wybieram <śmiech> zjawisko, nie? Jesus. Bramkę A. Tak. No i co? No i ten początek był typowym straszakiem o duchu. Mhm. Totalnie. Typowym, jakimś nawiedzonym domem, gdzie bohaterowie podążają najpierw za dźwiękami, potem słyszą kroki, potem słyszą jakieś postaci, które gdzieś tam są, a ostatecznie widzą tą zamazaną postać. I ja jeszcze na tym etapie w sumie nie byłem przygotowany na zwroty akcji, także ten drugi odcinek mnie zaskoczył tym bardziej, bo w tym drugim też te zwroty akcji są większe i, i mówię mniej chyba jeszcze spodziewane. Ale to na poziomie jeszcze tego fragmentu, czyli właśnie tego straszaka o duchach, to tak jak ja się zgadzam, że to jest dużo bardziej konwencjonalne, bo jakiś opuszczony budynek właśnie, stukanie, pukanie, zamazane duchy i tak dalej, to ja wam powiem, że strasznie mi się to podobało i działało to na mnie dokładnie tak, jak powinno to działać, że miałem ciary i normalnie w nocy oglądając to się oglądałem za siebie, bo super jest to moim zdaniem nakręcone. To, to jest rozegrane na bardzo prostych patentach, na rzeczach, które no widzieliśmy już wielokrotnie, ale w tym momencie wydaje mi się, że bardzo dobrze się sprawdza po prostu ta konkretna konwencja czy no tak, To się sprawdza i, w i tym, bo masz ten ograniczony kadr, nie? ograniczoną mhm. widoczność, więc ty musisz podążać za ruchem kamery i nie wiesz, w którym momencie po prostu zobaczysz coś stojącego. To zawsze działa. I to, to, Tutaj też to działało. No, A tak jak y, y, mówisz, no zwroty akcji, y, tak jak żeśmy sygnalizowali, że ten w tym pierwszym odcinku sytuacja eskaluje, to o y, y, można by zacytować You Know Nothing, Jon Snow, bo w drugim odcinku to, to idzie w taką stronę, że myślę, że nikt z widzów, którzy, którzy siadają do seansu y, Shivering Ghost y, nie jest w stanie przewidzieć kierunku, y, gdzie nas y, tutaj y, twórcy zaprowadzą. Zwłaszcza, że oni znowu biorą... Y tropy z różnych y, podgatunków powiedzmy horroru, tak? No bo z jednej strony mamy jakąś lewitację jak u Warrenów, tak? Z drugiej strony y, jakieś wątki kosmiczne, kolejne zaginięcia tych osób, ta ektoplazma, jakieś tajemnicze kwiaty, ta tokijska Skytree tutaj się pojawia. Tak, właśnie, jakieś, jakaś geometria budynków tajemnicza, nie? Coś, coś, jakieś takie motywy. Tak, bo w Tokio w dzielnicy Sumida rzeczywiście jest ta najwyższa na świecie wieża, wyższa od burcz Halifa nawet i tutaj okazuje się, że ona jest istotna dla fabuły z pewnych względów i my ją widzimy też kilkukrotnie, tam wokół niej krążymy, co też jest dla nas w Europie jakieś tam fascynujące, nie? I, I też się człowiek zastanawia, nie? Czy to jest temat odcinka, czy tutaj jest jakaś większa intriga za tym na cały ten kreśle sezon, czy co? No a poza tym tutaj w tym odcinku mamy i rozwój relacji kudo i przede wszystkim ja mam wrażenie, że jest tempo podkręcone, no ogólnie ten taki czynnik what the fuck jest podkręcony <laughs> już mocno w stosunku do tego pierwszego epizodu, no bo tutaj mamy też scenę w zasadzie powiedziałbym erotyczną, ale ona jest tak po prostu odjechana. To, co tam się dzieje, to po prostu ja, ja miałem takie duże poczucie dyskomfortu oglądając to nie dlatego, że oglądamy scenę erotyczną, tylko że ona jest no bardzo w stylu całego tego serialu i tego, tego filmu znów, pokazywane jest nam to jako jakaś tam wiecie, sekstaśma nakręcona po prostu przez parę. No i znów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu w jakim kierunku to idzie i to było dla mnie znów takie duże zaskoczenie, że nagle w ogóle tego rodzaju wątek nam się pojawia, który się okazuje bardzo istotny fabularnie i być takim no w zasadzie jednym z pierwszych przyłomów w całej tej sprawie. Mm -hmm. I jeszcze w sumie i na początku i przy tej sekstaśmie ja byłem mega Zaskoczony tym, jak realistycznie to wszystko jest nakręcone. Bo jednak umówmy się, tutaj nie mamy jakiejś śmietanki aktorskiej, nie? To są totalne no namey Nawet w Azji, tak, większość tych osób, które tutaj się pojawiają, jest nierozpoznawalna. A i ten początek, i to amatorskie porno wyglądają potwornie realistycznie. Ono jest tam jakoś ocenzurowane i tak dalej, ale no, w tej sekstaśmie oni się w ogóle nie krygują. Nie, oni idą w ślinę na ostro nam się zaczynają dziać rzeczy. No takie surowe jest, nie? Tak, tak. A. No i, i przez to jeszcze bardziej nieprzyjemne, nie? Tak, i potem, gdy to eskaluje w kierunku ym, tych zjawisk nadprzyrodzonych, no to totalnie człowiek yy, nie wie, co myśleć. Ale ta początkowa scena w sumie, yy, ja trochę chodzę po opuszczonych budynkach, czy teraz rzadziej, ale no, miałem okresy, kiedy Urbex był yy, no, takim regularnie uprawianym przeze mnie hobby i to też wygląda mega realistycznie, jak oni nawet jako ekipa działają, nie jako grupa, że mamy jednego typa, który jest raczej spokojny, tą jedną laskę, która jest przerażona i po prostu wyszła, zanim jeszcze przekroczyła próg. Ta druga jest podekscytowana, a ten drugi typ znowu drzesie, tam krzyczy niby, ale to też pokazuje, że on się boi de facto, nie? On tylko zgrywa takiego chojraka, no bo tak naprawdę jakby tam coś się czaiło, no to on by wolał po prostu to spłoszyć, usłyszeć wcześniej, sprowokować, żeby pewnie móc uciec. Bardzo mi się to podobało, też, nie? że e, nie czuć. Znaczy, ja ze znajomymi też skręciłem takie filmiki, czy robiliśmy zdjęcia, czy coś. I, i też jak widzieliśmy. Takie łódzkie hobby, nie? Tam nawet jak hotel wynajmiesz, to się czujesz jak bohaterowie z pierwszej sceny. Ale nie, to taka dygresja. Kontynuuj. Ja już skończyłem. No Robiliście zdjęcia z kolegami. Marta i Bogusia też robiły zdjęcia, jak wynajęły sobie mieszkanie na kapitularzu. Wyglądało tak samo. Dobra, nie dogryzam. Ale to taka prawda, <grym> <grym> że to było podobne. I było straszne. I jak wychodziłem, to ja też słyszałem dziwne dźwięki tam akurat. No... No ale tu, tu, tutaj jakby to co jest inne w tym odcinku, bo to też jest warte podkreślenia, że my mówimy, że cały czas twórcy próbują nas zaskakiwać i nie wiemy do, do czego to będzie zmierzać, to tak jak końcówka tej popolowania na naszą tajemniczą kobietę jest stricte horrorowa, tak finał tego drugiego segmentu idzie bardziej w kierunku jakiegoś sci-fi, ja bym powiedział dziwacznego, takiego mocno niepokojącego i y, znów tak jak y, pierwsza sprawa nie ma jakiejś konkluzji, tak tutaj to co o tym do podkreśliłeś, ona w zasadzie się urywa w środku, nas, y, to nas niby doprowadza do pewnego klimaksu, no bo Coś się dzieje takiego, gdzie mamy jasno zasugerowane mniej więcej, co się z postacią wokół której się kręci cały ten odcinek dzieje, ale, ale wyjaśnień za dużo nie no mamy dostaniemy. Mamy też taką eskalację na koniec. nie? To nie jest tak, mhm, że to tak, się tak. w środku ucina, tylko jakiś finał to ma. Tylko, tak. że kończymy oglądać i tak możemy, możemy zadać pytanie w zasadzie w zasadzie o co chodziło. Nie? Znaczy, To ma mocny finał, ale właśnie to, to, to było dla mnie niesamowite, że Eee, może i ekipie KUDO nie udało się odszukać i uratować tej osoby, która zaginęła na początku odcinka, ale za to udało mi się stracić dwie kolejne osoby. Nie? I dodatkowo jeszcze jedna osoba z naszego trio badaczy paranormalnych też dostała, doznała uszczerbku na zdrowiu. Nie wiadomo, czy to przeżyje. No pełen sukces, nie? To było dla mnie niesamowite, że ta akcja kończy się fiaskiem, że całe to śledztwo kończy się w sumie tragedią. Nie? Nie no kudo odniósł sukces, nagrał całkiem niezły film. No tak, ale wyobrażasz sobie takie dokumenty z jakiejkolwiek innej sprawy, jakiejkolwiek innej sytuacji. No to było po prostu tak absurdalne, ale zarazem fascynujące. Że no nawet teraz chyba słuchać po mnie, nie? Jak, jak to na mnie wpływa. Nie? No, nie, nie wierzę własnym uszom, oczom. To było weird as fuck. No to ja myślę, że tu nic więcej nie, nie będziemy rozwijać, bo nie, nie ma co spoilerować, co tutaj dostajemy. Myślę, że możemy przejść do formy, bo Ty Mando sygnalizowałeś, że tak. o tym byś chciał powiedzieć całościowo, to wal, bo ja też tutaj mam trochę do powiedzenia. No to z, y, przerywajcie i komentujcie, bo do tej pory brzmi różowo podobało nam się, jesteśmy na tak, ale ja jednak jestem też dość mocno na nie i ja cały czas nie wiem, czy będę oglądał to dalej, bo jest kilka rzeczy, które mnie męczy w tej formie. Pierwsza rzecz to są czarne plansze, bo tutaj cały ten, te 70 minut odcinka jest, nie wiem, kilkadziesiąt albo i więcej razy przerywane czarnymi planszami, na których dostajemy tekst, na którym czytamy to, co wiemy, to, co się właśnie wydarzyło. Takie zdanie Podsumowujące dialog, który właśnie przesłuchaliśmy albo scenę, którą właśnie widzieliśmy i to nie jest na zasadzie krótkiej czarnej planszy, tylko to jest jakbyśmy zrobili w Windows Movie Maker wpłynięcie czarnego tła, wpłynięcie białych napisów, zniknięcie białych napisów, zniknięcie czarnego tła, to, to pojawienie się planszy trwa z dobre 5 sekund, a może i więcej, nie wiem, nie mierzyłem i te plansze są co chwilę, to naprawdę jak dla mnie rozbija, wydłuża. Jakby wyciąć te czarne plansze, to te odcinki miałyby, kurczę, 40 minut. Może przesadzam, ale naprawdę jest to rzecz, która mnie mocno stopuje. Może w drugim odcinku troszkę mniej, ale chyba nie. Ja ten drugi odcinek na raty oglądałem jednak, więc może dlatego. Plus yy, masę powtórzeń, masę informacji, które moim zdaniem znamy. Jest w drugim odcinku taka scena, gdzie ja się zas zacząłem zastanawiać już, czy to nie jest celowe jakieś, jakaś parodia. Yy, bo gdy są drugi, <śmiech> drugi raz w tym domu i ta ektoplazma spada i tam jest kwiatek. I mamy dialog, gdzie oni ze sobą mówią, czy to jest kwiat? Tak, to jest kwiat. My na ekranie widzimy wielki kwiat obok którego pojawia się napis kwiat. Także ja mówię, dobra, ja już wiem, nie? Wpadnę ci w słowo. To ma sens. Znaczy, to, to, ja to wiem, bo po prostu, tak jak powiedziałem, ektoplazma i kwiaty wrócą. No Więc tak, mi się ale wydaje, w jednej że to jest celowe. Mhm. cztery razy powiedzieć na trzy różne sposoby, że widzimy kwiat, który Mando, widzimy. no ale to jest to... konwencja właśnie, nie? W sensie, ja wiem, mnie też to boli, ale no, trudne sprawy, nie? Dlaczego ja i te wszystkie paradokumenty, które teraz lecą, to przecież to też tak tam wygląda, że my widzimy scenę. No tam narrator musi przypominać za każdym jeszcze, razem, Ale co najpierw się dzieje, postać, no. najpierw Najpierw postać, która jest w tej scenie, mówi, co się wydarzyło. A potem narrator to mówi. No dobra, ale trudne sprawy to nie jest dobry serial, nie? Więc jednak, nie wiem, usprawiedliwiasz to porównując do trudnych spraw, to nie, nie, nie, to gorzej teraz dałeś policzek temu serialowi niż ja. Ale wiesz, chodzi mi też o powtórzenia. Na przykład w pierwszym odcinku te amulety jak znaleźli. No przecież Jerry powiedział, że tych amuletów nie zapomni, bo są creepy. Ja ich nie zapomnę, bo mi o nich 50 razy powiedzieli z ekranu, nie? i za każdym razem, jak oni widzieli rysunek, jakieś kreski, bohomazy, to było pokazane to to wracasz, też mhm. ten Zwięcie amulet amuletu. zawiązany na ręku bezdomnego. Mówili mi o tym z ekranu, przerywała mi to plansza i za każdym razem ja widziałem z trzech różnych ujęć coś, co już widziałem 10 razy wcześniej i to nie, no to jest za dużo, to jest źle zrobione, to nie powinno mieć 70 minut. Wiesz, w dru drugi odcinek zaczyna się od sceny w domu, a potem oni idą z tymi taśmami i on je znowu włącza. I nie pamiętam, czy oni całe je drugi raz oglądają, ale na pewno nie, nie, nie. dużo du du to... fragmentów. Ale potem oni idą do domu i mówią hm, tu pierwszy raz usłyszeliśmy dzwonek. I my widzimy jeszcze raz ten fragment z taśmy, jak oni słyszą dzwonek. A tutaj coś się wydarzyło i my znów to widzimy. Tutaj powtórzeń tych taśm, tych rzeczy, które były wcześniej, też jest mnóstwo. Znaczy tak, to, to jest na pewno problem i to jest w ogóle kwestia dlaczego ja dlaczego się śmiałem, ja? że zacząłem, nie, dlaczego ja zacząłem nie, no, to był. oglądać. <laughs> tak, ja wiem, pamiętam. Dlaczego zacząłem to oglądać trochę nie pod podcast, no bo ja się zgadzam z tym, co Mando mówi, że ta specyficzna formuła podania tego wszystkiego, ona może odrzucić, bo my o tym też gadaliśmy trochę przy Ura Horror, że tam też były takie patenty, no tylko, że tam segment miał 5-7 minut, i nawet tam w tych niektórych segmentach to już potrafiły te powtórzenia, właśnie te, te motywy, że coś tam nam doświetlają, puszczają w zwolnieniu i tak dalej, że to już wydawało się, że to jest trochę za dużo, no a tutaj mamy to na przestrzeni 70 minut i no, to faktycznie jest podawane wielokrotnie to samo, z trochę pod innym kątem albo jakiś tam kontekst dodany, ale, ale to wraca. Mi osobiście to nie przeszkadza, mnie jakoś to bawi cały czas i tutaj y, ja już trochę się śmiałem do was prywatnie, że y, to może wynikać z tego, że ja chyba pierwszy raz w życiu bawię się dobrze na found footage. Y, w tym sensie, że ja mam wrażenie, że gdyby nie to, że to jest właśnie zrobione w tej formule, że mamy te nagrania z ręki i że to wszystko jest prowadzone jak właśnie takie nieudolne śledztwo i ta kamera śledzi poczynania naszych postaci nie tylko w tych kluczowych momentach, tak jakby to w dobrym dokumencie było zrobione, że, żebyśmy mieli to okrojone z tej wszystkiej waty, z tych wszystkich dziwnych scen dyskusji kudo z Ishikawą, A to jak albo, w Blackwich, nie? że się kłócą nagle, że coś tam Mhm. Tak, tak, tak, tak, że, że po prostu gdybyśmy mieli to wszystko powycinane, to, to można by zmontować spokojnie z tego 40 minut dynamicznego odcinka ale ja totalnie kupuję to w tej konkretnej formie Ale naprawdę jako cię to nie męczy, jak nie? stoi bohater i mówi... Mu... My wcześniej widzieliśmy film, na którym on usłyszał dzwonek. Potem stoi bohater i mówi, tu pierwszy raz usłyszałem dzwonek. No to puszczają nam ten fragment jeszcze raz filmu, który już widzieliśmy, gdzie on pierwszy raz usłyszał dzwonek, a potem dostajemy wpływającą czarną planszę, która nas informuje, tu bohaterowie pierwszy raz usłyszeli dzwonek. No do jasnej cholery, do! Nie, nie, ale to ja dlatego nie, tego nie bronię, wiesz, ja tylko mu, ja przecież powiedziałem właśnie, ja mam... że ja uważam, że to jest problematyczne i to może wielu widzów odrzucić, przy czym ja na przykład też uważam, że największy problem y, tego typu jest y, w tym pierwszym odcinku, bo ten drugi już jest pod no tym No bo kątem, drugi ma więcej zwrotów, lepszy. więcej tej, nie, nie tyle akcji, co naprawdę, no, dużo się dzieje i faktycznie tak, tak. Przy, nie ma aż tylu tych przypomnień chyba jak z tymi amuletami, bo to naprawdę jest... Do, do, tak i, i da, później, absolutely. wybiegając trochę w przyszłość, to też jeszcze będzie skalować że ja mam wrażenie, że to być może to jest na przykład też kwestia dopracowania tej formuły, nie? że jednak to, co Szymas mówi, to jest serial na x lat, gdzie po jeden, dwa filmy wpadały rocznie i wydaje mi się, że oni też trochę z tym eksperymentowali i pewne rzeczy poprawiali i nawet w obrębie tych, tych patentów, tych rzeczy, które oni pokazują, to są rzeczy takie, które męczą, jak właśnie te takie puste powtórzenia, gdzie widzimy nieraz scenę z tej taśmy x razy tylko w zwolnieniu pod różnymi kątami. A są rzeczy takie, które naprawdę uroczo mi się oglądało, jak mamy na przykład jakiś taki infodump z rycinami niczym z jakiejś japońskiej mitologii, gdzie oni nam tam pokazują jakieś rys legendy. No, ale to było nie? coś nowego. Albo coś nowego, coś nowego A i tak pewnie czarne plansze to przerywały, żeby jeszcze raz powiedzieć <śmiech> to, to, co tak, tak. właśnie powiedzieli. Ale wam powiem, już ci oddaję, Szyma, z głos, że te replaye, o których mówiliście, one też mnie czasami męczyły. Bo czasami faktycznie w oryginalnej scenie nie zauważymy czegoś, bo to jest mignięcie, nie? I wtedy ten replay jest spoko. My wiemy, że coś się wydarzyło, bo wszyscy bohaterowie zareagowali krzykiem, zaczęli uciekać, ale cholera nie dało się zauważyć tej, tej rzeczy, która tam gdzieś mignęła. I wtedy dostajemy pierwszy replay, który nam to pokazuje trochę wolniej. No i dobra, już zarejestrowałem. Ale wtedy dostajemy drugi replay, który nam to pokazuje bardzo, <grym> bardzo, bardzo wolno. <grym> tak. I potem pewniejsze dostajemy czarną planszę, która nam to tłumaczy i to już niekoniecznie. W pierwszym odcinku mamy ten bieg i najpierw biegnie chyba kobieta, potem biegnie facet, bo on biega szybciej, potem jest zestawienie tych taśm, a potem jest replay na zwolnieniu i na jeszcze większym zwolnieniu i to jest takie właśnie przeciąganie. Ja byłem w szoku, że oni przyspieszyli to chodzenie ulicami, że nie zwolnili i nie poprzerywali planszami. To jedyna rzecz, która tutaj znaczy, Trochę zaczynasz... darowała już y, przesadzać, bo aż y, t, tak... Nie, y, nie. Dobra, dwie plansze rzeczy. nie przesadzam. Replay y, moim zdaniem jest spoko, bo w pierwszym epizodzie był dla mnie akurat niepotrzebny, bo wszystko wyłapałem od razu, ale w tym drugim, na przykład przy sekstaśmie, y, tam są dwie rzeczy widziane w lustrze, na które totalnie nie zwróciłem uwagi. Tak, tak, tam nie da się, no, no. Ja też przy, przy w ogóle nie zauważyłem i przy replayu patrzyłem w mhm. prawo i w lewo jednocześnie, więc tam może dwa replaye faktycznie są przydatne w, tym, w, tym, w tej scenie. Zgadzam się. A druga się. rzecz, ja się zgadzam, że to męczy, ale moim zdaniem to musi tutaj być, jeżeli mamy zachować tę formułę takiego paradokumentu. To wyszło e, niby na rynek wideo, tak? płytowy, etc. Mhm, tak. DVD, ale to jest program, który normalnie powinien lecieć w telewizji. Być jeszcze przerywany, może reklamami, tak? I powinien lecieć w telewizji i możesz wyjść w którymś momencie do toalety, nie wiem, czy po kawę, herbatę, czy nie wiem, robić coś przy tym, prasować, sprzątać, gotować. No ale bez jaj, to przy każdym serialu i filmie Ale nie, to, bo o to chodzi, że my to oglądamy jednak jako film, po prostu. Tak Tak samo jak byliśmy na Małpiewkinie, to ty oglądasz tak samo e, Senritsu, Kaiki, Failu, kołasugi. A to jednak, trzeba brać na to poprawkę, że to jest bardziej jak, nie wiem, reportaż Uwaga TVN, który oglądasz właśnie jednym okiem, gdzieś tam pod wieczór, czytając sobie gazetę czy coś tam, robiąc krzyżówki, nie? I wtedy te wszystkie powtórzenia mają sens, no bo coś ci może umknąć. Możesz wyjść na moment czy coś. Ja cię rozumiem, ale to nie jest dla mnie plus. Ja cię nie rozumiem, mówię, plus, bo tak działają te wszystkie że... paradokumenty żenujące polskie. Gdzie po każdej przerwie na reklamy narrator nam musi streścić, gdzie pojawia się bohater i on nam musi 40 razy powiedzieć, że to jest Tomek, który ma romans z Kasią. Chociaż my to wszystko wiemy i rozumiem. Jeżeli to jest skierowane do takiej widowni, widowni paradokumentów, to ja ale z drugiej strony seriale telewizyjne też masz. Oglądasz archiwum XI, czy ci ktoś Ale to ktoś nie powtarza? jest serial telewizyjny. To jest coś, co ma udawać innego rodzaju audycję. O to chodzi. Że jak tu włączysz to i nie oglądasz tego świadomie, tak jak my, że o, ten reżyser robi fajne horrory, tylko to leci w telewizji i włączasz to i robisz w gacie. nie Na zasadzie, co się tutaj dzieje? No ci mi się wydaje, że wy w ogóle... Wy się zgadzacie, bo to nie jest absolutnie sprzeczne, co mówicie. Bo to nie jest dobre, czyli to, co mówi Mando i myślę, że mas, masz dobrą intuicję, tylko trochę też przesadzasz, bo to chyba nie, nie miało intencji lecieć w telewizji i żeby było oglądane przez przypadkowe osoby. Natomiast to ma emulować dokładnie tego rodzaju paradokument. Nie? Bo to też w sumie jest interesujące, o tym w ogóle nie powiedzieliśmy, bo przecież to są filmy, które pierwsze z 2012 roku i one są, się rozgrywają współcześnie. One trochę wyglądają, jakby były nie wiem, z lat 90. Ja tak, ja tak, tak miałem tak, momentami mocno. przynajmniej taki vibe. Ale oni tam mają komórki i inne artefakty nowoczesności. Się przebijają, nie? Więc to po prostu wydaje mi się, że to jest taka formuła, przy czym no, ja też totalnie rozumiem, Mando, że y, też nie, nie musisz tego y, jako argument, nie wiem, na obronę tego y, stawiać, bo nieważne, czy to jest y, świadome, czy nie, jest świadome i wydaje mi się, że tu też się zgadzamy, natomiast to na pewno jest problem. To jest to, co ja powtarzam cały czas, że wydaje mi się, że dla wielu widzów to może być w ogóle coś, co odrzuci ich totalnie i oni się odbiją po prostu, nie, że te, te plusy, o których my tutaj rozmawiamy. Fajne horrorowe sceny, nieprzewidywalność, odpałowe jazdy, kudo i tak dalej, i tak dalej, to będzie przyćmione właśnie przez formułę. Jeżeli ktoś to kupi, to super, ale myślę, że naprawdę dla wielu osób to, to będzie Czy znaczy Ja bym ręczony. powtórzenia kupił jeszcze, niech one sobie będą, ale te plansze to jest według mnie nietrafiony pomysł i ja nie, chyba nie przyjmę żadnej argumentacji na te plansze. Gdyby one były, nie będą napisy z jakimś tłem, żeby to było dynamiczne, ale to jest takie przerwanie, na na, wiesz, na sciemnienie, bez żadnych dźwięków, z jakąś tam, z, nie wiem, muzyczką niepokojącą w tle, żeby powiedzieć nam, napisać nam to, co już było. To jest dla mnie do wyrzucenia. To, tego nie A kupuję. jeszcze dlaczego mówię, że przesadzasz? Bo moim zdaniem wiele tych plansz nie, nie powtarza, tylko w ogóle jest od czafy, bo one zadają jakieś takie dziwne pytania, nie? Na zasadzie, a czy to było to, nie? A co strasznego czai się za rogiem? I dlatego ja też wtedy reaguję bardziej śmiechem niż znużeniem, bo to jest absurdalne. Może też, a ja po prostu bardziej zwróciłem uwagę na te powtarzające. Mm -hmm. Może tak jest. Ja mam wrażenie, że jest masa właśnie takich, które niby mają budować napięcie, ale no, wypadają absurdalnie, no bo właśnie przegrywają cię, nie wybijają cię. Za... I to są jak gdyby takie ostatnie zdania. Nie? Niektórzy pisarze tak mają, że kończą pod rozdziałik mhm, tak, i tam tak, dają. Tak jest. A nie wiedział jeszcze, co się wydarzy tam dzień później. Nie? Czy właśnie nie wiedział, co czycha za rogiem. No i tutaj mamy coś takiego tylko na tych planszach. Ja jeszcze raz bym chciał podkreślić, że abstrahując od tych wszystkich przerywników powtórzeń tej, tej samej formy, to pod kątem y, użycia found footage, to jest bardzo dobrze moim zdaniem nakręcone, bo to, co y, też jest dużym plusem, to to, że ja mam wrażenie, że to jest idealnie wyważone, w tym sensie, że... No to nie że... jest do końca found footage, nie? To jest zmontowany program. Tak, to tak. Wszelkie no... taśmy, które są teoretycznie found są puszczane i wtedy je widzimy, ale bohaterowie mhm. też je jednocześnie oglądają, potem je komentują. To jest wszystko zmontowane, nie? Wywiady... To jest takie no, dokumentary, nie? z no, mieszkańcami tak, no właśnie, na ulicach, taki... na razie w każdym odcinku takie były rozmowy i tak dalej. Także to jest normalnie zmontowany program, tak, to, tak, więc tak. to się ogląda dużo bardziej dynamicznie oczywiście niż found footage, Tak, ale też to, co mi się podoba na przykład na tych już stricte odnalezionych taśmach, że nawet jak, nie wiem, jesteśmy w nocy w jakimś ciemnym budynku, to to jest tak nakręcone, że wszystko, co jest istotne widać i to też robi klimat. I w no naturalny bo... sposób, bo inaczej widać, jak oni sobie świecą na przykład tymi małymi latarkami, tak, a inaczej tak. gdy ty facet z profesjonalną kamerą odpala właśnie ten nocny obiektyw. Ale totalnie tak, ale, ale zwróćcie uwagę, że to jest też, y, mówię, fajnie zbalansowane, że z jednej strony widać, a z drugiej strony to wygląda szalenie naturalnie, bo mnie y, zawsze odrzucało od y, Funtfooty, czy y, albo to, że y, mamy po prostu, wiecie, te y, szejki, cam, gdzie po prostu nic nie widać, y, tak, tylko tak, biegnąca tak. postać i po prostu drgawki i to wszystko, albo z kolei... Sztuczne y, światło to, i czym... kamery z czterech perspektyw, co jest nie, niemożliwe. Nie, nawet, nawet nie, tylko to, co to to co mnie odrzucało na przykład od Paranormal Activity, czyli, czyli nuda, nie? Że mamy przeciąganie w drugą stronę. o byle tak, Jeżeli tak. masz 90 minut found footage, musisz to czymś wypełnić. Dlatego to też zawsze powtarzałem. Filmy pełnometrażowe found footage, no, nie wiem, jeden na sto się trafi, który faktycznie jest dobry, a tak to reszta to jest kupa, która jest przeciągana, która powinna mieć 15 minut albo być w ogóle pięciominutową, krótkometrażówką i, było, i, i działałaby, i byłaby przerażająca. I tutaj właśnie dostajemy pięciu minutowe krótkometrażówki, które działają jak najbardziej. Tu się zgadzam. Mm -hmm. No dobra, o to zmierzamy ku podsumowaniu. To ja o ciebie powiem, że no nie dostajemy tutaj jakiegoś wybitnego aktorstwa tak wysokiej jakości technicznej, bo jeżeli mamy tu jakieś efekty, no to to te efekty czy CGI pozostają trochę do życzenia, ale też nie są jakoś mega kiczowate, żeby wybijały, nie? Po prostu wtedy mamy jakieś tam ziarno czy coś Coś jest lekko rozmyte, to można kupić, ale no nie powala nas to na pewno. Nie mamy gwiazd azjatyckiego kina ym, i też jak na tę długość, no to tutaj nie dostajemy 70 minut akcji lub takiego chorego, z prawdziwego zdarzenia. To są raczej części tych odcinków tylko, ale dostajemy to takie kręcone całkowicie na poważnie fand footage, czy właśnie dokument yy, w którym co jakiś czas coś próbuje nas przestraszyć i to się... Nawet udaje, ale największe wrażenie robi de facto cały czas dla mnie Kudo, główny bohater, który jest dziwny, jest agresywny, skrywa jakiś sekret, który być może poznamy po obejrzeniu całej serii, a może nie. W sumie to też nie jest najważniejsze tutaj, bo ja nie oczekuję, bo tak mówiłem, że są jakieś tam zagadki, nie rzucano okruchy, tropy, ale nawet nie oczekuję do końca, żeby na koniec wszystko się idealnie ułożyło, nie, Żebym każdy puzelek trafił na swoje miejsce. Dla mnie po prostu istotne jest to, że typ jest przerażający, intrygujący i no w całym MCU trudno mi znaleźć lepszego akcji Złoczyńca od Kudo, po prostu. Nieważne, jaki on będzie miał backstory, gdy typ podnosi głos, no to wszyscy kładą uszy po sobie, wpatrują się w podłogę i to robi wrażenie. Ta akcja, mam wrażenie, że zawsze na początku, jeszcze zawsze, no w tych dwóch epizodach, na początku dostajemy wideo, ono jest ok, potem akcja się trochę wlecze, ta pierwsza faza śledztwa jest kapkę ślamazarna, niezbyt dynamiczna, ale jednocześnie te sprawy są tak skomplikowane, że potem człowiek się wciąga znowu. Tak? Dzieją się rzeczy niestworzone, bohaterowie traktują wszystko na serio, ale też nie nienaturalnie nie na serio. To nie jest tak, że oni popadają w śmieszność, czego też się trochę obawiałem, nie? że gdy oni tak od razu mówią dobrze, no to badamy to tak? i wszystko mierzymy, sprawdzamy, wypytujemy yy, tak bez żadnego wzięcia pod uwagę, że to jest pis na wodę fotomontaż, no to myślałem, że możemy popaść w jakiś kamp absurd śmieszność, ale nie. Traktują to na serio, ale także ja to kupuję, nigdy nie odpuszczają, co też jest jakoś tam fajne i w sumie obie te sprawy zakończyły się niezbyt dobrze. Tak Mam wrażenie, że Kudo i spółka nikogo nie uratowali, a straty tutaj w ludziach i nie tylko się powiększają, co też mnie fascynuje i ja chętnie poznam ciąg dalszy tej historii. No ja tak jak mówiłem, no, i przy pierwszym odcinku, i przy drugim miałem, miałem momenty, że miałem problem ze skończeniem ich, ale to też e, ja to oglądam w nocy. Tak jak ten pierwszy obejrzałem w zasadzie na raz, tak drugi niestety nie dałem rady, bo oglądałem to w tygodniu, gdzie pracowałem i, i wymiekałem, padałem. Miałem trochę problem z napisami, bo przynajmniej w tej wersji na YouTubie one czasami z, szybko migają, a mi się Cholernie nie chcę pauzować, żeby je przeczytać w całości czy cofać, także z tym też miałem drobny problem. No i niestety, no ja mam problem z formą i przy każdym oglądaniu na razie miałem, no mówię, już dwa razy mówiłem, że ja raczej odpuszczam ale tak jak ta pierwsza część od tego podcastu, no kurde, no fabularnie to jest naprawdę fajna rzecz i jeżeli mówicie, że to będzie eskalować, a też ta forma będzie się może troszeczkę zmniejszać, to może też ja ją zaakceptuję, bo zarówno pod kątem tych pierwszych taśm, tego powiedzmy trochę bardziej sztampowego horroru, ja jestem totalnie kupiony, bo ja takie rzeczy uwielbiam i nam, nawet jakby cały odcinek był o nawiedzonym domu i o duchu, to i tak bym to kupował, No a tu dodatkowy plus, że idzie to w strony nieprzewidywalne, w strony absurdalne czasami, w strony, których bym się w ogóle nie spodziewał, a potem robię kolejny zwrot i kolejny zwrot, więc chociażby dlatego, no, no na myślę, że warto, no, no na pewno warto to obejrzeć i ja pewnie spróbuję, jeżeli mówię... Mando, a ty sp Co? sprawdzałeś, o czym są kolejne odcinki? Nie, nie. Znaczy widziałem, że będziesz z Kibidi Toilet, ale to po plakacie, bo te plakaty dosyć spoilerują. Jednak ten pierwszy spoilerował ostatnią scenę, nie? Plakat pierwszego epizodu, pierwszych akt. Także. Pewnie dam szansę, pewnie dam i postaram się tak podejść, żeby nie być na nie do tej formy, żeby ją po prostu łyknąć. No tak jest i trudno, nie? Ciesz się tym, co jest fajne, a, a, ten, a spróbuj przymknąć oko na to, co nie, nie do końca ci leży. No ja po urach Horror byłem bardzo spragniony czegoś w tamtym stylu, co dostałem i ja póki co bawię się jak prosię. Absolutnie <śmiech> trzeba brać poprawkę na to, co mówimy w końcówce, czyli właśnie na te wszystkie problemy powtórzenia i tak dalej, tak dalej, ale na koniec ja bym powiedział, że to co jest super też z punktu widzenia naszego, naszego kręgu kulturowego, tak nawet może od razu dodam szumnie, to to, że ten serial fabularnie też jest egzotyczny. i jest interesujący pod tym kątem, bo mamy w pierwszym odcinku to, co też mas mówiłeś. Legendę, która w Japonii funkcjonuje jeszcze od epoki Edo, czyli tą kusisake onne, kobietę o rozciętych ustach. Mamy w drugim odcinku coś, co się zaczyna jak klasyczny, jakiś J-horror z duchem, a eskaluje w zupełnie innym kierunku. A kolejne odcinki, to trzeci, to jest Kappa, o których ja tak naprawdę nic nie wiedziałem, a, a też jest to legenda azjatycka, japońska, która jest bardzo popularna właśnie w tamtym regionie. No a to, co Ty Mando mówi, że jest Skibidi Toilet, no to właśnie czwarty segment to jest duch ze szkolnej toalety. I to są po prostu rzeczy niby odpałowe, jak to się mówi, ale naprawdę to na mnie to robi wrażenie, bo to jednak, wiecie, my do miejskich legend jesteśmy też przyzwyczajeni, nie? Od czarnej wołgi poprzez różne naleciałości z tego zachodu. Od niego kręgu kulturowego. Hak, nie. Tak, hak, jakieś inne tego rodzaju patenty, ale tutaj no, dostajemy miejskie legendy, z którymi umówmy się, my się nie stykamy. Nie? I dla mnie samo to już jest bardzo dużą, dużą wartością dodaną tego serialu, no bo nagle się okazuje, że coś, co teoretycznie się zaczyna, jak właśnie jakiś odpałowy po prostu motyw, no to jest coś, co jest zakorzenione w, tym, w tej japońskiej kulturze i, i to jest na pewno bardzo duży plus ode mnie na koniec. Mm -hmm. Tak, legenda o kappie jedzącym ludzi, to będzie sprawa trzecia, akta trzecie, plik trzeci, a Hanako-san w toalecie, to będzie odcinek czwarty. No ja jestem mega ciekawy, powiem wam, że kappę zacząłem dzisiaj przed naszym nagraniem, bo miałem akurat chwilę wolnego, to sobie początek puściłem <śmiech> i zaskoczyło mnie. Ja tak tak nie galopuj, galopuj, nie galopuj, serial puszczali raz do roku. To podcast teraz na kilka lat. <śmiech> nie do jak mówię, nie... Mando. E, w ogóle nie powiedzieliśmy, ale Koła mando <śmiech> czy Koła Tu to niby w tłumaczeniu z japońskiego zbyt mocne, zbyt straszne, czyli ten serial to jest straszny horror, czy tam straszny terror, akta zbyt mocne, akta zbyt straszne, nie czy coś takiego w ogóle jako tytuł. Też absurd, ale... No ja się cieszę, że po to sięgnęliśmy. Na razie też jestem zadowolony. To nie jest idealne absolutnie, ale to jest coś ciekawego. Nie? Teraz też nawet nie jestem w stanie tego do niczego przyrównać. Nie? Do rzeczy, które aktualnie możemy gdzieś tam czytać, oglądać, ogrywać, etc. Więc ja mogę powiedzieć, że Koji Shiraishi powróci do nawiedzonego podcastu i wbrew słowom Mando powróci wcześniej, a nie później. Dziękuję wam za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. A wam kochani, kochane, tradycyjnie już będziemy życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.